podcastofon.pl Cotygodniowy przegląd tego, co dzieje się w polskich podcastach. Zapraszamy do słuchania i do komentowania. www.podcastofon.pl i zaczęliśmy ten feralny podcastofon w piątek, 13 kwietnia, drugi piątek miesiąca. Yy, współprowadzi ze mną z Czech Robert Kamaszyn 420. Podcast, który praktycznie już ducha wyzionął, ale witam się serdecznie, bo ja jeszcze żyję. Na razie. Oraz Maciek Minimal 2 który tutaj jak co tydzień jest praktycznie dostępny i wam z was zanudza w piątek. Tak i prowadzi sonda XXI wieku, którą częściej słychać niż 420, ale równie rzadko. No tak, to sonda sąda zapatrzyła się na pewien podcast właśnie nadawany w Czechach i, i też nawet strona ostatnio przestała działać sondy. No w każdym razie nie o tym my tutaj, bo my zaczniemy omawiać może 7 kwietnia y, grockim Niefiltrowanym, czyli podcast o piwie i był troszkę inny ten podcast o piwie, prawda Robercie? Był no, inny, bo chyba po raz pierwszy piwo z Biedronki się trafiło. I piwo, które jak się kupuje, to trzeba patrzeć na spód, jaka jest data, bo albo będzie kwaśne, albo nie będzie kwaśne. I no, na dwoje babka Biedronka znaczy się wróżyła. Także moi drodzy, a szczególnie studenci, wszyscy chętni, jak to mówią po czesku, do Biedronki, czyli do Beruszki musicie lecieć. I w Biedronce możecie sobie zakupić grodzkie niefiltrowane, które kosztuje około 2 zł za puszeczkę i jest mętne, bo jest niefiltrowane. O. No i właśnie wcale takie mętne nie jest, jak się dowiadujemy z podcastu i jest oprócz samego Mateusza, oprócz samego Bani jest też dwóch Bartków, czyli Bartek do kwadratu, dwóch blogerów, którzy się wypowiadają i być może częściej usłyszymy te głosy w Podkaście, Tak, były to dwa Bartki, jeden ze smaków piwa, a drugi z mojego kufelka. Ja sobie teraz z mojego kufelka też pociągnę. I ogólnie rozmowa bardzo fajna, ponieważ no, panowie koneserzy, jeden nawet jest po kursie kiperskim piwa, dyskutowali w bardzo ciekawych sprawach. Chociaż, jak mówię, ta fermentacja tam do mnie jakoś tak nie uderzyła, bo mi tak często fermentuje, ale odcinek jest bardzo dobry i rzeczywiście, tak jak to piwo, niezbyt mętnym. No, a następnym podcastem również 7 kwietnia jest prosty podcast. Wielkanoc chrześcijańska? A może pogańska? No i tutaj tutaj Wojtek, który prowadzi podcast prosty, przytacza nam korzenie świąt Wielkiej Nocy, czyli dlaczego to powstało od bogini Isztar. No i no, większość świąt wywodzi się od świąt pogańskich, także myślę, że Ameryki nie odkrył, przynajmniej jak dla mnie. Nie, nie, to, to, to był Wojtek, to nie Kolumb, ale tutaj, jeżeli ktoś nie wiedział, wcześniej nie słuchał, bo chyba Martin nawet o tym wspominał y, kiedyś, z tego co pamiętam y, w odwyku, o cała, cała etymologia y, świąt y, Wielkiej Nocy, y, podsumowanie, y, takie... No dość, dość interesujące, ale jeżeli ktoś chce sobie posłuchać, naprawdę polecam, bo ciekawych rzeczy się może dowiedzieć, jak nie wie na przykład. A jak wie, no to może posłuchać sobie następnego podcastu, który będziemy omawiać. Czyli tak, prosty podcast i yy, Wojtek, yy, od, yy, odcinek pod tytułem Wielka Noc, chrześcijańska czy pogańska. Dalszym odcinkiem z 7 kwietnia jest podcast, w którym usłyszymy Mando, ale nie jest to Radio Stephen King tylko karpiowy. I tutaj zamiast Agnieszki Brodzik słyszymy właśnie głos męski, Mando, który, no, tam tutaj, prawda, żeby się wyłamać, żeby nie było tak, że tylko ona nagrywa, yy, mówi o potomstwie, ale nie mówi o dzieciach, tylko o książce, potomstwo, tak? Tak, i o książce, o której dużo pochlebnych rzeczy nie można powiedzieć, jest to druga część, środkowa część trylogii, a jednak można ciekawe rzeczy w książce znaleźć. No i właśnie o tym, o tym Mando nam wspomina. Także jest zachęcenie słuchaczy podcastu z witryny Karpenoktem, czyli karpiowego, aby łapali za mikrofony i też coś dograli, jeżeli się interesują właśnie takimi klimatami. I ja polecam, bo jeżeli ktoś ma czas, to czemu nie chopy, kobity walić kupą tam? Hmm krótkim podcastem, bo przedział rozmów zwykle bywa krótki kontynuujemy podcasty, które pojawiły się 7 kwietnia czyli przedział rozmów a w nim Filip Szerecki i Grzegorz Ciesielski rozmawiają o promocji wartości chrześcijańskich no i nie wiem, no, poza tym, że można samosać ich odcinki przez rurki samosące, do których odsyła w opisie do Lifehackera Filip, to co można więcej powiedzieć? No, podcast był krótki, więc... Fajny płaszcz i Ministerstwo Kultury. To można w ten sposób podsumować. Naprawdę warto posłuchać, bo Grzesiek i Filip potrafią zrobić niezłe jaja. A kolejnym podcastem jest podcast Bezdomni, odcinek 9. Rodzina, który przedstawia troszkę Inny punkt widzenia na bezdomność. Bezdomność z innego powodu niż ten przyjęty, oklepany, czyli alkoholizm, problemy z pracą czy, czy inne problemy. Tutaj mamy zupełnie inny, w innym świetle przedstawione. No, jak sam tytuł mówi rodzina i są to problemy rodzinne i dotykające pewnej rodziny. Cóż można zrobić, kiedy posiada się teścia, który niekoniecznie jest zdrowy mentalnie, żeby. no i w jaki sposób można siedzieć już od czterech miesięcy w, właśnie w przytulisku dla bezdomnych w ośrodku? kiedy żona odwiedza praktycznie codziennie, nie ma się pracy i rzeczywiście inne spojrzenie na problem bezdomności, nie jest to mowa o ludziach, jak powiedziałeś, którzy gdzieś siedzą, daj złoty 20, daj 20 groszy, czy tam ileś, zależy od miejsca i po prostu taryfikatora danej osoby, ale naprawdę podcast bezdomni w ogóle otwiera oczy na wiele problemów, które wokół nas są, a których jakby nie dostrzegamy. Hmm. A skoro przy, jesteśmy przy bezdomnych, to kontynuujemy yy, odcinek ósmy, nie wiem, tutaj zaburzona kolejność w jakiś sposób została, yy, Sławek Street Worker, czyli o osobie bezdomnej, yy, która miała problem z alkoholem i postanowiła się poświęcić yy, wyciąganiem z problemów, yy, pomaganiem właśnie takim osobom jej podobnym, czyli streetworkingiem. No, tutaj jest mowa także o źródłach polskiego streetworkingu i takich, można powiedzieć, wzorcach, które są w Trójmieście. Jest mowa o samych problemach streetworkingu, ale także o problemach streetworkerów, bo tutaj Sławek, który nie pije już od dwóch lat, wpadł w ciąg alkoholowy, który trwał bodajże sześć dni i no, z powrotem musi wrócić na terapię, na terapię, wrócił akurat, już tym streetworkingiem tak nie może się zajmować, musi zacząć myśleć o sobie i, i widzimy, no to, to nie jest alkoholizm, za, za chwilę się napiję, <coughs> alkoholizm nie jest, nie jest takim problemem, który odpstryknie się, ja sobie pstryknę od raz i jest problem rozwiązany, jest to jest to troszkę głębsze. A propos jeszcze numeracji, no to tamten był krzyżak i dziewiątka, odcinek Rodzina, a tutaj 007, coś nawiązanie do Jamesa Bonda i Jana Fleminga. Także Sławek, od James Sławek, Bond, Street Worker, przedstawia swój sposób widzenia na świat, no i przede wszystkim to, co on czuje, bo ci ludzie też mają uczucia. Ale to był następca Bonda, bo to jest 008. No bo 007 zmarł, wiem czy wiesz. Ile razy. No. no w każdym razie unikatowy, bo muzyczny Geek Cloud o tanich tabletach i systemach operacyjnych. No on średnio muzyczny był. Było kilka piosenek, nawet fajnych. A tak naprawdę była ta audycja przegadana. No audycje muzyczne. No i dzwonili też m.in. podcasterzy. tak. E, tutaj ukłon w stronę e, Jacka. Mm. No dobre 40 minut prowadził ten e, program e, w, w, właśnie z prowadzącym bo no tutaj powiem ci ty mi coś tu jeszcze powskakiwało ale dobra <śmiech> tak patrzę bo ja sobie odświeżyłem katalog Co w podcast mi wskoczył, który nie wiadomo dlaczego teraz akurat wrzucił się. Dobra, wróćmy do tematu, więc Jacek, Jacek razem, razem z prowadzącym rozmawiają o tabletach. Czym się różni tablet od telefonu, od ilu cali już jest ta różnica. No i głównym takim produktem, który jest omawiany, to jest sławny właśnie tablecik z Biedronki. Czy warto... Okazuje się, że tak, ale też nie do końca oraz jest także dużo informacji o Samsungu, o HTC i co też HTC ma wspólnego z Samsungiem. Może w ten sposób rzeczywiście muzyczki są dość ciekawe, eee, no, gadka, gadka fajna i no, taki muzyczny, powiem, jest ten odcinek, bo zwykle to tak w geek loud muzyki było mało no to powiem, że tyflopodcast niestety nie zostanie omówiony w tym odcinku no bo nie mamy szans go już wysłuchać a kolejnym długim podcastem jest audycja z 3 lutego to jest teoria chaosu a jakże na żywo jeszcze w kontestacji i już w radiu na fali jezuici, prawdziwi iluminaci, Marcin Dachtera który był gościem i tutaj przez 3 godziny jesteśmy zasypywani cytatami Marcina, z, które przytacza nam Marcin Dachtera. To jest fajne, ale moim zdaniem jest tego za dużo. Słuchaj, cytaty, cytaty mogą być. Bardzo się przy przysiędza jezuitów, Czuł w ogóle w to wszystko. Ja to prawie się uniosłem na krześle, jak słuchałem. Ale bardzo dobra rola tutaj Kokmena, który prosił co chwila właśnie Marcina o to, żeby w jakiś sposób podsumował to, co przed chwilą przeczytał. No i dowiedziałem się, że oprócz zakładników diabła Malaki Martin napisał także książkę o jezuitach, także y, kto chce, można wejść na stronę Marcina Dachtery, tam ta książeczka jest do pobrania. Nie wiem, czy legalnie, bo ona gdzieś tam z jest. W każdym razie ja już mam ją u siebie i będę czytał o jezuitach. Y, a odcinek rzeczywiście troszeczkę za bardzo zacyca, zacytatowany, tak? Cytaty, tacy. Tak, dobrze. <śmiech> I, i, no, jeden, jeden ze słabszych mógłbym powiedzieć, bo takie jakieś przygotowanie tego no było żadne ze strony Marcina, chociaż tematyka ciekawa. A następny jest dykta fonografika, czyli dykta out. No to takie luźne gadanie chłopaków niezwiązane z tematem podcastu, w którym rozmawiają o Wielkanocy, a jakżeby? No tak, zaczynają. No i o Wielkanocy. A później później świat według Ludwiczka. I o tych ludziach którzy jeszcze bajki, pamiętają tak. tak że kiedyś był jeszcze Fox Kids a teraz chyba Jetex. nie ma już Jetex, nie, nie wiem ja no i jeszcze był RTL to były fajne kanały ja je pamiętam jak przez mgłę troszeczkę tak bo tam nie miałem szans ich odbierać no ale no ale fajnie ja były. pamiętam jak, jak już mi się coś udało pamiętam z telewizji cyfrowej analogowej jeszcze to było na Sat 1 albo na Sat 2 Niemieckim zawsze tak w sobotę, około godziny 23 fajne filmy leciały. Nawet nie musiałem uczyć się niemieckiego, bo nie znam tego języka, ale Fabuła taka sobie, no bardzo, bardzo fajne tam. Ja, Hajcyj tam było non stop takie fajne filmy były. Przerodnicze. No, tak rozumiem. Nie, niewielki zasób słownictwa to typowe dla filmów nadawanych o tej porze mhm. w telewizjach. A skąd bo właśnie ha ha ha, ha, ha, ha, ha. Znowu przegapiliśmy datę, bo przeskoczyliśmy już teraz 9 kwietnia. A dopiero przeskakujemy. Poprzednie dwa podcasty były, poprzednie dwa podcasty były 8 kwietnia. Aha. 9 kwietnia pojawił się Travelcast, czyli Przemek tutaj ujemny, prawda? Uj ujma nie, się nazywa nie wypowiada po polsku. Się, tak, ujma. Nie wypowiada się dzisiaj bardzo dużo, tylko gościowi daje mikrofon i gość opowiada jak to pojechał do Portugalii, jakie tam przeżył przygody i dlaczego wybrał Portugalię zamiast Bałkanów. Na, na, na... Co to było? Podróż poślubna? A ja nie wiem, co to było, bo mi kot w pamięci utkwił <śmiech> oraz... Ach tak! Oraz drobiowa. drobiowa. Ma, mała drobiowa. <śmiech> Także pozdrawiamy. Słuchajcie, kochanie, kiedyś będziecie w Portugalii i pójdziecie tam na najwyżej, najdalej wysunięty na zachód, ten, tą część kontynentalną Europy, to możecie tam gdzieś w okolicy znaleźć kota, który, do którego będzie właścicielka krzyczeć: Mała drobiowa. A dla, skąd się to wzięło? No to usłyszycie. A propos jeszcze mówiłem coś o coach surfingu. To jest bardzo fajna rzecz. Ja odsyłam do Wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Tam już Pepe mówił kilka miesięcy temu właśnie o coach surfingu. I tutaj, Tomkowi, bardzo fajnie się udało pozwiedzać Portugalię właśnie dzięki temu. A co to jest coach surfing i skąd się wzięła mała drobiowa? To musicie wysłuchać Travelcastu. A Tomka już słyszeliście w odcinku o paralotni. A my mamy pierwszy telefon od słuchacza. Nie może być. Ale właśnie mi uciekł. Ja spróbuję wywołać yy, z powrotem ten, ten, ten telefon, bo tak. Yy. No może dodaj, to mała dodaj, drobiowa dodaj. dzwoniła. <laughs> no spróbujemy. Dodaj, mm. usuń, zablokuj. Coś mi się zawiesiło, mm. ale mam nadzieję, że jeszcze rozmawiamy ze sobą. Słyszysz? Tak, mnie oczywiście. To, ja Ciebie słyszę znakomicie i wcale nie czuję się zawieszonym. Stoję. Dodałem już. Witamy Cię. Halo. halo. halo, halo. To, słyszymy Cześć, ci Cześć Witam wszystkich. Pozdrawiam. Właśnie mowa była przed chwilą, czyli o mnie, o no, couchsurfingu. W no, fajny sposób. przepraszam bardzo. My mówiliśmy o Przemku, a nie o Pawle. Tak, tak, No, ale tam o mnie była, było wspomn wspomnienie. Ja To nie było mnie, tylko o Pepe, słuchaj, nie? Tak. <grym> Jak Słuchajcie, panie, no, couchsurfing fajnie. Paweł, Paweł do nas dzwoni właśnie osobnik, który prowadzi Wojewódzką Bazę Okrętów Podwodnych. To dla tych, którzy nie wiedzą. Koncert, film bardzo fajny i jak widać sprawdza się w praktyce, co można właśnie usłyszeć w tym odcinku. Odcinek bardzo fajny, bo bardzo mi się podobał i zachęcił mnie do tego, żeby kiedyś się wybrać do Portugalii. Zresztą trochę tych odcinków podróżnych mamy ostatnio, bo i Filip raczy nas codziennie ostatnio odcinkami z Panamy. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to polecam też posłuchać. Mieliśmy A to będzie, mówić, będzie ogłoszenie, będzie ogłoszenie. nie w innej sprawie, dzwonię zapytać, kiedy Kamasza usłyszymy w jakimś odcinku? Yy, znaczy, jaki? no, jakim? W odcinku W odcinku podcastofonu na przykład jestem. No ja wiem, wiem. Tak, a jeżeli ci chodzi o jakieś inne projekty, które yy, prowadziłem swego czasu, no to projekty nie są zamknięte, ale naprawdę trzeba będzie się jeszcze uzbroić w cierpliwość, przy łbice, miecz i tarcz, jak to mówił poeta. No to fajnie. Nie, ale nie wiem ale czego iż, Ty Pepe chcesz błem, od... czyli w, Trochę te tak. w czasie przeszłym. No bo nie prowadzę w tym momencie, wiesz, w tym momencie akurat prowadzę podcastofon. Także no, tu projekt projekt jest dalej aktywny, aczkolwiek yy, ten, yy, ten nie no, okay. no to fajnie, bo myślałem, że, myślałem że obrałeś już, yy, obrałeś już, yy, obrałeś już yy, stronę tych, co już nie nadają. Wiesz. Nie, nie, ja wychodzę, ja wychodzę, słuchaj, ja wychodzę po ten, po polsku albo po czesku, nigdy po angielsku. Mhm. Okay. To Pozdrawiam. No i do usłyszenia w takim razie. Trzymaj. Jeżeli to wszystko, co chciałeś powiedzieć. Trzymaj się, Paweł. Pozdrawiam. Ciao. Ciao, to po czesku. No i to był, to był Paweł, o którym będziemy jeszcze dzisiaj mówili. Serio? No chyba nie. Nie, tak. nie będziemy. Czy znaczy nie jestem. Nie, nie będzie. Nie nagrywał. co o tym? A, to Paweł, no. A ja już myślałem, że. Nie, to. Że będziemy to by się chyba coś z topami pomieszało. Aha, no tak. No a teraz y, dalej, jesteśmy w ciągle przy 9 kwietnia. Y, to jest, nie wiem dlaczego drugi, bo wydawało mi się, że podziemia podcastu było troszkę więcej. Ta, ale Uciekłów to jest drugi dwa. odcinek drugiego sezonu, bo jest reaktywacja y, podziemia. No w każdym razie Radek Kieca y, komentuje to, co było, co się pojawiło na WP.pl w serwisie ograch grach o, wirtualnej Polski. I co? No i jest muzyka na końcu, no ja przesłuchałem, fajna, polecam. A ja tak, y, muzykę znałem, także nie przesłuchiwałem, bo Radek powiedział, że już nic nie będzie na koniec mówił, także sobie odpuściłem. Eee, a widzisz, psikus, było coś takiego. Cholera jasna, no to skłamał, skłamał, jak zwykle skłamał. Eee, a przede wszystkim, e, moi drodzy, było o tym, e, czego gry uczą i jak się Radek do tego odnosi. Ja tam akurat nie wiem, czy to było Call of Duty, czy Battlefield, e, ale no, oprócz e, takiego prostego strzelania, nie wiem, czego tam może ta, uczyć, ta gra uczyć, tak gra dużo radochy. E, jeżeli ktoś chce jeszcze więcej radochy, to ja polecam wszystkim Dead Island. <coughs> I nikt mi za to żaden Techland nie płaci. A tak w ogóle to Ta, no i... informacja mhm. była jeszcze, że osobliwa niestety już nie będzie nagrywać z Radkiem Podziemia Podcastu, ale za to będzie Anet. Ja przypomnę, Anet już w którymś z odcinków brała udział coś na początku roku chyba i Anet y, zajmowała się w jakiejś rozgłosi y, oprawą muzyczną takimi rzeczami, więc Anet będzie razem z Radkiem. No i ja się bardzo cieszę, bo to jest kolejny y, odcinek Podziemia Podcastu, gdzie nie rzucam y, żadnych klątw, y, złorzeczeń w stronę Radka, bo chłopak już ładnie wszystko robi i to jest, to jest dobre. I widział Robert, że było to dobre i cieszyło to serce jego. Robert Stworzyciel, a my zmieniamy cyferkę Tworzycie. i od razu przeskakujemy jeden podcast, bo tak, bo, bo, nie, bo nie będziemy omawiali tygodnia 14 podcastu. Musielibyśmy, tak, musielibyśmy omówić jeszcze wszystkie te odcinki, które były w tym 14 tygodniu omawiane. A to już by było raczej, raczej do, do kitu. Ale teraz przejdziemy właśnie e, z 10 kwietnia do podcastu Błażeja Grygla, audycja Trzecie Oko i jest to odcinek pod tytułem Ci Szaleń Naukowcy i Ich Szalone Maszyny. 30 odcinek, także już 30 stuknęła Błażejowi, a w tym odcinku będzie o opowiadaniu Anatolia Dnieprowa, które nazywa się Słema. I jest naprawdę dobre. Początki powstania sztucznej inteligencji, tym razem w nurtach science fiction, bo jeszcze są lampy elektronowe i takie inne rzeczy, ale naprawdę warto posłuchać godzina dobrego, starego science fiction. Mnie od razu się Arkady i Borys Strugatcy przypomnieli. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że Rosjanin był autorem. Mi się podobał fakt, że, że tu było przedstawione y, takie właśnie wizja przyszłości, taka, która już wiemy, że potoczyło się troszkę inaczej, ale, ale słychać prawda, te wizje przyszłości są takie fajne. A i też haha, zapętliłem się troszkę, zapętlony Kiciuś y, Ale też dowiadujemy się, dlaczego tak dawno nie słyszeliśmy Błażeja i będzie niespodzianka, będzie niespodzianka, także spodziewajcie się jeszcze trzeciego oka no i kolorowy tak. koszmarów, bo przechodzimy do bezdomnych tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć yy, odnośnie trzeciego oka coś ale chyba mi wyleciało z głowy, ależ wiem właśnie i po tym jak, jak już zbudowano słeme, to, to później w 90 w którymś roku powstał Skynet i wojna wybuchła <śmiech> no przechodzimy do y, podcastu bezdomni, czyli Marcin Czerczak i do złomu, e... y, y, nie, stoki do złomu tak, 100 kilopuszek dokładnie. No to też złom, tylko że <śmienny> aluminiowy. No i też no, możemy tam usłyszeć pana przedsiębiorcę, który likwiduje domki działkowe, w których mieszkają bezdomni, które tam właśnie Marcin nawiedza wraz ze streetworkerami. Również słyszymy wywiad z panią Krystyną i jacy to ludzie są, a no polecam, polecam to nie jest, to, to jest podcast który, który trzeba wysłuchać i on się bo, sam bo słucha, żeby zmienia. było śmiesznie, wiesz tam nic nie trzeba robić, włączysz play i słuchasz i mało tego jeszcze ten, zawartość jest fajna bo tu rzeczywiście z kolei mamy następną rzecz, jak tu mówił akurat Maciek, są ogródki te ogródki są likwidowane jest pokazane w jaki sposób ci bezdomni zbierają zarabiają te pieniądze poprzez zbieranie właśnie puszek kiedy kogoś zwinie policja, to nie wiadomo gdzie, więc w tym momencie właśnie Street Workerzy zaczynają jeszcze dzwonić na policję. Węszeć. Tak, dokładnie. To jest Rutkowski przy tym się chowa. Ja, ja mówiłem zawsze i zresztą a propos właśnie tej sprawy właśnie teraz ostatnio z Rudkowskim, to też rzecz się dzieje na ogródkach działkowych przecież. Także na czasie, na czasie podcast, ale bez jaj, naprawdę dobra rzecz, ciąg cały street streetworkingu jest bardzo fajny, a jeżeli ktoś chce mieć świeże informacje a propos właśnie podcastu Bezdomni, może sobie wejść na Twittera i na Twitterze napisać Bezdomni ORG, wszystko pisane razem, nie, albo kom cholera, zapomniałem, ale w każdym razie wejdźcie sobie na ORG, ORG. i tam będzie Marcin Czerczak, czyli Pichont, tweetował, cóż też się dzieje, bo Marcin także się właśnie zajął street streetworkingiem. A ostatnim podcastem z 10 kwietnia jest Czerwona Pigułka, Wyrok Śmierci szukaj azylu w Chinach, tytuł jest troszkę przewrotny, bo no Chiny nie kojarzą się raczej z azylem politycznym ale nie o tym w tym podcaście w tym podcaście y, można pomóc, można pomóc Izie. także jeżeli nie chcecie naprawdę nie chcecie słuchać to przynajmniej wejdźcie na stronę i no zróbcie to co jest w komentarzu napisane natomiast w samym podcaście prowadzący czyli Łukasz z Joanną rozmawiają z ojcem, tak? Izy? Nie, z bratem. Z bratem, z bratem, z bratem Izy. Izy. Która, który wyjechał z nią do Chin, ponieważ Iza ma raka i została skreślona już przez lekarzy w Europie, a w Chinach jeszcze coś próbują z tym zrobić. No, trzeba powiedzieć, że jest to rak kości, także no, jedna z najmniej przyjemnych odmian raka, jakby powiedziałem, jakby niektóre były przyjemne. Ale zupełnie inna metoda leczenia, polegająca na zamrażaniu odnisk nowotworowych. Ja akurat początek tej historii oglądałem w czasie świąt, w tym okresie świątecznym, będąc w Polsce, był, były reportaże, właśnie to jest jak, sprawa dla reportera, chyba tam Borzęcka to prowadzić ktoś, i właśnie byłem spotkać Jaworowicz, o, to nie wiem co mi się za Wąbożeńską życzył. No, Jakaś reporterka w każdym razie. I no, historia mnie no, zaciekawiła bardzo, jakie moje zdziwienie było wielkie, jak odpalając czerwoną pigułkę słyszę to, co się dzieje dalej. W mojej drodze dużych szans nie ma, ale zawsze jakieś są i zawsze trzeba mieć nadzieję. A jeżeli wejdziecie na stronę, bodajże to była wiosna dla Izy. .pl. Tam są podane numery KRS, że można sobie ten 1% od podatku przelać właśnie na, na pomoc dla dziewczyny. Ewentualnie jest numer konta, bo pieniędzy dalej brakuje. Już teraz skupa pieniędzy została wydana. Ratujmy dziewczynę no to te same informacje, które są w słońce dla Izy również znajdują się w komentarzu, wiosna. a my przechodzimy, e, tak wiosna przepraszam, a my zmieniamy jedyneczkę, wstawiamy na końcu i odcinek historyczny odwyku pod tytułem skąd wziął się kościół, czyli Martin e, rozkłada na czynniki pierwsze podstawy e, organizacji kościelnej w swoim podcaście odwyk tak, no i to powiem tak z ręką na sercu, chociaż nie chce mi się teraz podnosić ręki do serca, to był jeden z ciekawszych odwyków, które ostatnio słyszałem, bo nie było jakiegoś, jakiegoś uprawienia polityki, wyciągania pieniędzy, tylko była Nawika właśnie o, o początkach y, Kościoła i o tym, jacy są y, chrześcijanie, że oni nikogo nie uznają, a ogólnie Kościół powinien uznawać państwo i jeżeli przejechaliście się kilkukrotnie tak jak ja na odwykach martinowskich, to ten odcinek Wielebnego Martina y, znaczy wielebnego Martina to, to tak jakbym powiedział Ciało Chrystusa. Odcinek podcastu, o, o to mi chodziło. Polecam, i chociaż nie mam ręki na sercu, to będę łgał, że, że mam. Z ręką na sercu polecam, a co? A następnym yy, podcastem, z ja tym następnym podcastem cały czas, no w każdym razie prowadzony przez Bartosza Zasiecznego, Grzegorza Zdanowskiego, Ewę Lalik i Krawca. Minute, tech Minute Tech i to jest wielkanocne Tech After Party, które pojawiło się 9 kwietnia i rozmawiają w nim między innymi o niedoróbkach Windows Phone 7, o grafice 3D realizowanej w przeglądarce. E, o silnikach e, właśnie tak. do tworzenia gier. O, o śmierci flash O Unity o, tak jest. jest... Flash'e i inne PHP 5, te, znaczy PHP 5, boże, co to było? Piąty? HTML piąte, o e. właśnie. <laughs> HTML piąte, takie inne rzeczy. I, i jeżeli ktoś chce sobie takiej luźnej gadki, bo tu rzeczywiście nie ma y, jakiegoś ustawionego y, ukierunkowania o czym będę mówić, po prostu z, od co im ślina na, na język przyniesie, ale ale sensem i w ten sposób właśnie e, nasi prowadzący opowiadają sobie podczas 9 kwietnia, podczas Wielkanocy. No to tam było takie małe o wszystkim i o niczym, a teraz mamy małe filmidło, e, czyli e, Jasiek, ale Jasiek jeszcze z kimś jest. Tak, jest ja zawsze zapominam, jaką ma na imię, ale w każdym razie y, ciężko mi zapamiętać, bo dla mnie, wiesz co, to jest tak, jak idę do toalety w y, Biorę tą rolkę papieru toaletowego i ona praktycznie zmienia tylko kolor, ewentualnie fakturę albo liczbę warstw. Yy, cały czas w kółko o, o filmach yy, i to nie w taki sposób, że mnie je zainteresowało, aczkolwiek filmy lubię oglądać. No Tutaj jest o tym, od, od czego, od jakich filmów jest lepszy, no, lepsza nowa seria z Batmanem. I, I tak dalej, i, i tak dalej. No, ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ no, w porównaniu z tym techminet to się wydaje uporządkowanym audycją. No ta nie jest. Ja tylko zapamiętałem, że jeden z prowadzących ma trzy miesięczne zaległości w serialach i pożyczony mikrofon od y, Przemka Marczyńskiego z Magda. Tak jest, dokładnie. dokładnie ale no to, to chyba raczej ten mikrofon. Aha, jeden brzmi lepiej od drugiego. No i, i, i tyle w oczkowym 21 odcinku Małgorzata Filmidła, bo naprawdę nie wiem, no, gdzie te czasy, kiedy były taki okrza i taki Kortez. A ty tych czasów jeszcze macie chyba nie pamiętasz, co? Nie, ja nie pamiętam tych czasów. Nie wiem, czy pamięta je Martin Lechowicz o, pamiętam. Z, z Lewatywy Mózgu, która niegdyś była ma raportem Martina, a jeszcze wcześniej była Lewatywą Mózgu, a jeszcze wcześniej była wydaniem Martina, czy jakoś tak? No w każdym razie powrót do nazwy Lewatywa Mózgu, Martin Lechowicz y Państwo Policyjne Nie, wokracja. Ta! Tam mamy Między innymi bezsensowne przepisy, które, które działa prawne zostały wytoczone przeciwko organizatorowi protestów w Krakowie. Czytaj temu człowiekowi, który temperował te pół miliona, czy ile osób, żeby nie doszło do, do czegoś. No i mamy też relację z Padbaru, który został otwarty. Tak, po trzech miesiącach Padbar jest otwarty. Na no, całą tą yy... Lewatywę otwiera informacja o żydowskiej o organizacji antyżydowskiej, która oczywiście skoro jest żydowska i antyżydowska, to musi być z Ameryki, bo tam tylko takie rzeczy mogą mieć. No i jeszcze ja do tego czekam, żeby tam jeszcze albo Joker, albo Batman stanął na czele, ewentualnie, w, nie wiem, z Mortal Kombat, może Sub-Zero i, i będzie fajnie, normalnie, szok. No, tym razem raport Martina e, trochę lżejszy, chociaż i tak fekalia się sypały, bo Martin uwielbia, e, jest starym odbycistą, mógłbym powiedzieć. On uwielbia słowo gówno, kupa i, i takie inne sprawy. To był cytat, jakby ktoś się oburzył. I, no, jeżeli ktoś chce, nie wiem, no dla mnie, ja straciłem godzinę. No i też nie mogło zabraknąć Hitlera, Żydów. A i Korwina przecież no bo, oj, no, Mikego, przecież. No. No, no jak Hitler to obowiązkowo No Corwin. przecież Niemcy go biją. Nie? A 53 odcinek, czyli 11 wiadomości z martwej strefy radia Stephen King. Otwiera nam dzień 12 kwietnia. I w tym odcinku Mando Mówi jak zwykle o nowościach wydawniczych i dlaczego tych nowości jest tak mało. Ale he, i... jest, jest o przede wszystkim moi drodzy, okazuje się, że po raz kolejny dowiadujemy się, że będzie jednak wydawany i to już niedługo wiatr przez dziurkę od klucza A co to jest wiatr przez dziurkę od klucza? no to jeżeli ktoś nie zna tych rewolwerowców od Stephena Kinga no to, no to troszeczkę się zawiedzie ja polecam czytać od, od początku całą, całą sagę ja tak robię, to mi się podoba i na koniec oprócz tych wszystkich nowych wydawnictw, nowych audiobookach które są nowe, ale jednocześnie są stare tam jest szkieletowa załoga i jeszcze jakieś uciekło mi to jest informacja o tym, jak się w Poznaniu e, bawił Mando. I, I to było dla mnie najciekawsze, prawdę mówiąc. Jeszcze coś, co mi się podobało, to był wywiad z Loren G Grodstein, Grodstein, Grodstein, nie wiem, jak to się czyta. to Żydówka chyba. Fragmentarycznie y, był tam przedstawiony. No i zaciekawił mnie. Przesłucham go w całości. Mm -hmm. No, A jeżeli, jeżeli ktoś chce wiedzieć, gdzie będzie następny nabór statystów do Walking Dead, do trzeciego, czwartego sezonu już chyba w tym momencie, no to trzeba jechać teraz na Polką do Wrocławia, ponieważ tam Mando po Poznaniu jako statysta będzie próbował robić, bo mówi, że około godziny 11 po bibie całonocnej tylko do tego się nadaje, aczkolwiek w Poznaniu powietrze mu służyło albo piwo było rozcieńczane. To co? Przeskakujemy do 83, ale nie kwietnia tylko odcinka podcastu Kapok, w którym to Godaj mówi o 5555 Odyssei muzycznej. Tak, five, five, five, five, to jest tak jak mówił Godaj i żeby było śmiesznie, słuchajcie musical. E, musical anime w dodatku i w którym praktycznie nic nie mówią, ale za to jest muzyka, a muzyka jest grupy Daft Punk. Kto oglądał Tron, to może od tego zna tą muzykę, ja, ja to jeszcze wcześniej troszeczkę ten zespół znałem. No i powiem Wam, że zaciekawiło mnie niesamowicie. Po raz kolejny Godaj otwiera, bynajmniej przede mną, różne meandry japońskiego kina i taki, taki filmik z Daft Punkiem, taki musical, to, to, to ja jeszcze nie widziałem, także... Chciałbym. chciałbym. To co, szybciutko skończymy dzisiejszy podcastafon na Radiu Kogul Domowy, 27, walka z wiatrakami. W tym odcinku Andrzej e, opowiada o tym, jak to było na święceniu jajek, o tym, dlaczego dzieci się dobierały do tych jajek i dlaczego jajka były czekoladowe i dlaczego tam jeszcze były dwie tabliczki czekolady. No, prześwieszny odcinek. Ludzie, którzy... E, bo coś, dobrze, możesz, Robercie, mnie tutaj poratować, bo tak, ja oczywiście. dostaję różne sygnały w koło, zewsząd i no, nie no, wiem, co robić. No, już. Masz jak ten pies Pawłowa, światełko się zapala, a to ślina leci. Ja tutaj akurat mogę tylko dopowiedzieć, że jedyne, co mnie zdziwiło, to właśnie te dzieci kogutowe, kurczaczki, mógłbym powiedzieć, podczas święcań rabowały koszyki, Bogu dzięki swoje. No i napadły na ministranta, prawie. No cóż, no tata ma taki charakter, no i dzieci też troszeczkę, a w końcu jak to powiedział e, właśnie e, Andrzej Famielec, no jest kogutem z takimi jajami, także tutaj, tutaj wszystko wszystko jest akurat według mnie w porządku gorzej jakby księdzu chcieli, chciałby te dzieci wejść pod, spód, e, pod sutannę, znaczy się chciałem powiedzieć. A tak jeszcze Ci dopowiem, Robercie, kochany, że y, nie kurczaczki, tylko rejówki barwałdyjskie, tak się nazywają dzieci. No to słuchaj, no... Y Andrzeja. Y z z pomiot, pomiot osła ze szereka i smoczycy to były osło y smoki. Ale ja nie wiem w jaki sposób, jeżeli kurka z kogutkiem, to wychodzą ryjówki. Nie wiem, ktoś. To, słuchaj, to... A skąd wiesz, że to była kurka? No ja nie wiem, ja tam żony Andrzeja na oczy nie widziałem. No ja nawet na uszy, ale no, tak mi się wydaje. Od razu mi się przypomniało, że wiesz, ku kura zniosła jajko, facet się patrzy, ale takie duże jakieś to jajko. No i mówi, kurde, czy to jest kurze, czy to nie? Albo ktoś podrzucił, idzie do tego koguta i mówi, ty, słuchaj, kogut, co to za jajo Jest kogut, tak wiesz, w to skrzydło bierze, podrzuca, podrzuca. Mówi, no jajo jest kurze, ale Indor to ma w wpierdziel. <głosy> to przejdziemy może tym, tym, tym dowcipem do typów tygodnia, yy, które to będzie yy, podcast Bezdomni, odcinek 9 Rodzina. Tak jest, będzie także yy, audycja trzecie oko, a tytułu nie pamiętam już przewijam, a już jest, bo to jest tytuł strasznie Szaleni długi. Naukowcy, i szalone, szalone maszyny, maszyny, 30, 30 odcinek 30 tak dni. jest, i to tak, Grygiel typ tygodnia za Suema była przednia mhm. Ja, wiesz co, typ na typ esto, żeby było śmiesznie, tak mi się przypomniało, to widzisz co bo to, jak ta maszyna zaczęła odpowiadać to, to mi się zaczęło skojarzyć z y, Apple'owym Siri y, troszeczkę, <laughs> nie? ale zauważ, Słema, Siri i Skynet, coś w tym jest Steve Jobs mm -hmm. jeszcze, na S, wszystko na S mam jakąś nerwicę a trzeci typ tygodnia dla kogo powędruję? Yy, to będzie no, bardzo słuszny typ tygodnia yy, do poważnego odcinka yy, podcastu Czerwona Pigułka wyrok śmierci, szukaj azylu w Chinach czyli Janna Mazurczak i Łukasz Roszczyk. Roszyk no i z gościem yy, Piotrkiem tak jest a teraz yy, topy miesiąca Pierwsze miejsce. mi. Yy... Mam! <głosy> Pierwsze miejsce z liczbą włosów sztuk 8: angielska zupa zimowa, barszcz czerwony i przekąska dziecinnie prosta. To jest Anusz Widelec, podcast Pepe i Jacka o bardzo adekwatnym nazwisku Kuchmistrz. Dokładnie. Yy, drugie miejsce. 6 punktów, 6 głosów to jest Nukast, odcinek 10 skóra kapitana trzecie miejsce również 6 głosów dzikie miasto, 17, kogut w telewizji no takie drugie egzekwo można powiedzieć bo tak samo 6 głosów następnie jest wojewódzka baza okrętów podwodnych i to się właśnie pomyliło z tym, że będziemy coś o Pepe mówić i jest to odcinek 37 Odci odcinek, człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać także 6 głosów z pięcioma głosami odcinek 79 to jest Kapok i Godaj. Podziękować Akademii. Tak jest, on dziękował Akademii i tyle samo głosów 5 miał na żywo odcinek Jaskini yy, Krzyśmena. I ostatnim topem miesiąca jest Travelcast z ilością głosów również 5027, Bliski Wschód, Izrael i Templariusze. Tak jest. Tak na marginesie 0,27 co to jest? Daj spokój, nawet troszkę więcej niż 0,25. Już lepiej 0,7 albo cały litr. Także gratulujemy a wszystkim. A ja jeszcze, bo tutaj mi Andrzej wysłał coś, a ja postaram się to puścić. Coś, mam nadzieję, że się uda to coś puścić. Puść to coś. Nie tylko na orło! Aaaa! Chyba lepiej jednak słuchać podcastów, aniżeli radzać. <laughs> No cóż, i właśnie bardzo dobrze, bo Andrzej tym oto krótkim klipem dźwiękowym przypomniał nam, abyśmy przypomnieli wam, iż już yy, piąty albo szósty odcinek jest yy, nie tylko dla Orłów yy, i siódmy nawet, i nie tylko dla Orłów, jak to mówił Pepe, odcinki panamskie, a nazywa się cała seria La Experiencia Americana. Także zapraszamy wszystkich. Mnie akurat bardzo podobały się yy, American Experience yy, odcinki, w nie tylko dla urów, A Panama zaczyna niesamowicie rządzić. co, trzeba było się przeżegnać, nie? No to żegnamy się z Państwem w imię Ojca i do widzenia. No przychodzimy i przechodzimy w tryb afterparty. Dzisiaj wyjątkowo krótki podcastofon, bo mało podcastów się pojawiło. Jeszcze taki świąteczny marazm, troszkę w świadku. No, no ja już od czerwca jestem, nie nadaję. Ciekaw jestem od kogo za ten podcastofon dostanę, opiernicz. No od kogo możesz dostać? Ja cię mogę za chwilę na Afterze opierzyć.